wollen einen abschnitt lesen wir wollen einen abschnitt lesen aus dem dritten buch mose aus kapitel 23 aus dem wir heute nachmittag schon einmal gelesen haben czytamy wyrybek z trzeciej księgi mojszowej 23 rozdziału z tego rozdziału który już dzisiaj był, z którego było już dzisiaj czytane 3. Mozy 23, vers 15 bis vers 22. Od 15 do 22 wiersza. Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Od 15 22. do 22. Od następnego dnia po sabacie. Kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem tygodni. Aż do następnego dnia, po siódmym sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siebli przyniesiecie na obrzęd podnoszenia albo potrząsania, po dwa chleby, każdy z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana. Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem rocznych jagniąt bez skazy, jednego cielca i dwa barany. Będą one ofiarą całopalną dla Pana, wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów, są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana. Przyrządzicie też jednego kozła na ofiarę za grzech i dwa roczne jagnięta na ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi wraz z chlebem pierwocin i oboma jagniętami obrzędu potrząsania przed Panem. Są one poświęcone Panu, a należą do kapłana. W tym samym dniu obwołacie święto. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. A gdy będziecie żąć zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca. I nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. Ja mam heute nachmittag schon kurz an dieses Fest der Wochen gedacht. Dzisiaj po południu mogliśmy już krótko wspominać o tym święcie tygodniu. I vielleicht haben wir empfunden, dass es ein sehr inhaltsreicher Abschnitt ist. I mozos osśmy to już też odczuli, że to jest taki urywek, który zawiera bogatą treść. Mychte gerne zwei Teile machen an diesem Abend. I tego wieczoru chciałbym e, pokazać dwie części. An ersten Teil möchte ich versuchen kurz die profetische Linie in diesem festen des Herrn im 3 Mose 23 vorzustellen. W pierwszej części chciałbym przedstawić tą linię proroczą która jest pokazana w tych wszystkich świętach Pana. Dabei soll dieses Fest der Wochen, oder wie es in Apostelgeschichte 2, der Tag der Pfingsten, genannt wird, ein Schwerpunkt sein. A przy tym, właśnie to Święto Tygodni, albo tak jak było to nazwane w Dziech Apostolskich w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, co czytaliśmy również. Ten e, dzień e, Zielonych Świąt powinien być, tym, e, m, powinien być na to święto największy nacisk położony. Na drugim w drugiej części chciałbym wam przedstawić bardzo praktyczną myśl w w drugiej części chciałbym wam przedstawić bardzo praktyczną w której to byśmy mogli się dowiedzieć na temat społeczności z Panem zobrazowanej właśnie w tych wszystkich świętach. Der Herr legt bestimmte Tage oder bestimmte Zeiten fest für sein Volk, in denen er ihnen Ruhe gibt, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. To Pan postanowił właśnie odpowiedni czas, odpowiednie dni w ciągu roku, aby były dniami świątecznymi, aby byli wolni od y, wszelkich obciążeń i mogli ten dzień poświęcić społeczności z ich Panem. Zu diesen bestimmten Zeiten, zu diesen festzeiten sollte das Volk zu dem I w tym określonym czasie w tym czasie świątecznym ten naród miał przychodzić do pana. werden, um Gemeinschaft mit Herrn zu I mieli się zgromadzić razem ze wszystkich pokoleń, aby mieć społeczność z panem. Der erste besondere Tag, der genannt wird, ist der Pierwszy dzień szczególnego rodzaju, jest tutaj wymieniony, to jest właśnie dzień sabbatu. Wir lesen davon in Vers 3. O nim możemy przeczytać w tym 23 rozdziale, w trzecim wierszu. I w porównaniu z tymi następującymi później świętami, opisanymi w następnych wierszach, to w tym jednym dniu jest jedna taka szczególna cecha zawarta. der war jede Woche ten dzień Sabbatu był zawsze raz w tygodniu. Die anderen Feste waren einmal im Jahr. Pozostałe święta były e, obwoływane raz do roku. A ten dzień Sabbatu jest sam dla siebie e, odrębnym świętem, które było obchodzone każdego tygodnia. To był der dzień, Tag, der letzte Tag der Woche. To był siódmy dzień, ten ostatni dzień tygodnia. Peace, był to dzień odpoczynku, który Bóg im darował. I w tym dniu możemy oglądać ten wielki cel, jaki Bóg miał przed swoimi oczami, który chciał osiągnąć ze swoim narodem. Er möchte sein Volk in die Ruhe bo on chce swój naród wprowadzić do miejsca odpocznienia. I droga do tego miejsca odpocznienia została opisana w tych następnych siedmiu świętach. W wierszu czwartym można powiedzieć, jest pewnego rodzaju początek, gdyż to, ten wiersz rozpoczyna się tym znamiennym słowem to są święta Pana das unterstreicht, dass der für sich steht. a to, to słowo podkreśla jeszcze to, że sabat to było święto samo dla siebie, odrębne i teraz Pan rozpoczyna mówić im o siedmiu świętach, które były raz do roku obchodzone. Das erste Fest ist das Passahfest. Pierwszym świętem było święto paschy. Als dieses Passahfest zum ersten Mal gefeiert wurde, damals in Ägypten, wurde doch Święto po raz pierwszy było obchodzone. Wtedy w Egipcie jeszcze tam machte Gott einen neuen Anfang. To widzimy, że Bóg uczynił nowy początek. Exactly dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein i powiedział do nich, że ten miesiąc będzie dla was miesiącem początkowym. I ten pierwszy miesiąc tego roku religijnego w zasadzie według istniejącego kalendarza to był czwartym miesiącem. Ale właśnie tym świętem Paschy Bóg zrobił nowy początek. Nazwa Passa heißt vorübergehen. Verswob Pascha oznacza przechodząc. Was ist die Jakie jest wielkie e, znaczenie tego święta paschy. Es gibt Ver vom Gericht durch den Tod eines Stellvertreters. Konsci właśnie o o, o nas przed e, sądem. E, Poprzez właśnie coś, co nas mogło w tym sądzie zastąpić. Bóg mógł teraz przejść obok, ale Bóg mógł przejść obok tego domostwa izraelskiego tylko wtedy, gdy widział na odrzwiach krew. I śmierć tego Balanka paschalnego była rzeczą konieczną. Und die Bibel macht es uns leicht. I Biblia nam to tutaj ułatwia. Um, oft so leicht. To bardzo mnie zrusza, że Bóg tak nam to wszystko ułatwia. Denn auch unser Pasa Christus ist geschlachtet worden 1 Korinia 5. Bo czytamy w pierwszym liście do Korintian w piątym rozdziale, gdyż i nasz w Polskim jest baranek pascalny, Czyli nasza Pascha została zabity. Pan Jezus jest właśnie tym prawdziwym barankiem paskalnym, zastępcą dla nas. I kto w niego wierzy, ten może właśnie doświadczyć ochrony przed sądem. I to święto jest podstawą. Na podstawie grundlage święta des i na podstawie tego e, doskonałego dzieła na Krzyżu Golgoty dokonanego, Bóg może doprowadzić do końca wszystkie swoje drogi. I na podstawie tego dzieła na Golgocie On może ciebie i mnie uratować. Na podstawie tego dzieła na Golgotcie On może ciebie i mnie uratować. Haben eine herrliche Zukunft im Himmel vor uns. na podstawie tego dzieła na Golgocie możemy wiedzieć że znajduje się przed nami wspaniała przyszłość przy boku Boga ale w przypadku tych świąt w pierwszym rzędzie chodziło o e, historię czy życie tego ziemskiego narodu. I to dobrze możemy teraz rozumieć, że na podstawie tego jednego, dokonanego dzieła Jego Syna, Bóg może również też i działać ze swoim narodem. Bo na podstawie tego jednego dokonanego dzieła na Golgocie Bóg może doprowadzić kiedyś w przyszłości swój naród również do miejsca odpocznienia. Gdy nad tym się zastanawiamy, to na pewno przypominają się nam słowa pieśni, którą śpiewaliśmy. Wie, Lieben, wer den Wert von deinem blut. O Panie Jezu, kto jest w stanie pojąć Twoją miłość i zrozumieć wartość Twojej krwi? Gdy Pan Jezus, gdy miał być w tej nocy wydany, znajdował się ze swoimi uczniami w górnej sali zgromadzony. Wtedy On właśnie zostawił to zarządzenie dotyczące pamiątki obchodzenia Jego śmierci. A gdy darował im ten kielich, to powiedział do nich, ten kielich jest tym przymierzem, nowym przymierzem. tym nowym przymierzem, Warum spricht er da von dem neuen Bund? Dlaczego on mówi teraz o tym nowym przymierzu? Die Gnady sollte doch zu allen völkern ausgehen. Łaska Boże mogła teraz wypłynąć do wszystkich narodów. Der nowy bund, jest doch mit einmal mit Juda und Israel geschlossen Jeremia 31. A ten nowe przymierze będzie kiedyś e, zawarte według Jeremiasza 31 rozdział z Judą i Izraelem. Pan Jezus chce nam to tak dobitnie pokazać, że gdy patrzycie na ten kielisz i gdy myślicie o mojej przelanej krwi i złożonym moim własnym życiu, to zawsze o tym wspominajcie. Jak wielka jest wartość tej przelanej krwi. I to na podstawie tej przelanej krwi możemy też i my posiąść zbawienie i życie wieczne. Ale na podstawie tej samej krwi została założona też i podstawa do tego, że te nowe przymierze będzie kiedyś zawarte również z Izraelem. Poszukajcie wszystkie miejsca w Biblii, które mówią o przelanej krwi Pana Jezusa. I zapiszcie je wszystkie jedno pod drugim. I pomyślcie o tym, że przelana krew tutaj pokazuje oddane życie. Der Wert dieses Opfers ist ein Jesus neueros. I wtedy ta ofiara Pana Jezusa będzie dla was na nowo znaczniejsza. Du singst mit ganz neuer Herzensfrische, wer O Jesu fasst dein Leben, wer den Wert von deinem Blut. I wtedy z nowym nastawieniem będziesz mógł zaśpiewać, Któż jest w stanie, Panie Jezu, poznać, zrozumieć, zgłębić Twoją miłość i przelaną Twoją krew. I bezpośrednio po tym święcie Paschy następowało święto tych nie kwaszonych chlebów, czyli eng przaśników. Te dwa święta bardzo ściśle ze sobą były połączone. Manchmal sprach man auch nur vom fest der ungesalten Brot und hatte gedanklich das Passar mit eingeschlossen. Czasami czytamy wyrażenia o tym święcie przaśników, a w tle od razu są widoczne myśli, że mowa jest również o tym święcie Paschy i święcie prześników. To święto trwało siedem dni. Szczególną rzeczą w czasie tego święta było to, że w przeciągu tych wszystkich dni nie mógł być znaleziony w domostwach Izraelitów Żaden kwas. Sauer ist in der Bibel immer ein Bild des Bösen, der Sünde. Ten satyn kwaśny do chleba to zawsze słowo Bożym jest obrazem na zło, na grzech. I zwar von der Sünde in ihrer wirksamen Kraft. A mianowicie pokazany jest tutaj grzech który dysponuje tą działającą dalej rozwijającą siłą, tak jak też i zaczyn kwaśnie całe ciasto tego chleba zakwasza, I również też i grzech posiada w sobie wewnętrzną siłę, która coraz to co szerzej, wokoło siebie, zaczyna wszystko obejmować. A przy przypadku tego święta, Biblia nam znowu ułatwia sprawę. Możemy ten wiersz z pierwszego listu do Koryntian dalej przeczytać. Gdyż i nasz baranek paschalny Chrystus został zabity lasst uns fest Dlatego e, świętujmy dalej. Das ist das fest der I to jest festo ungesäuerten brotę. I tamowa jest o tym święcie tych prześników, niech mi altym zauwaczyć. I tam jest dodane, że nie w starym kwasie, und auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, i nie w tym kwasie złości i e, zazdrości, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Ale w tym e, w tych prześnikach e, prawdy i szczerości, wenn ein Mensch den Herrn Jesus annimmt, teil und Leben in ihm findet, jeżeli jakiś człowiek e, znajdzie Zbawienie w Panu Jezusie, Zbawienie i życie w nim znajdzie, dann sich an diesen Augenblick der Bekehrung und der Errettung ein Leben, ein Fest anschließen, ohne Sauerteig der Sünde. Wtedy może. E, e, Rozpocząć prowadzenie nowego życia bez zakwasu, bez grzechu. I wtedy to życie staje się dla niego świętem. Ein Leben der Freude und der glücklichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Jest to życie radości i szczęśliwej społeczności z Panem Jezusem. Das Leben dessen, der heil gefunden hat, ist ein glückliches Leben. Bo życie tego człowieka, który znalazł zbawienie, jest życiem szczęśliwym. Ale to szczęście jest ukryte w społeczności z Panem Jezusem. A ten zakwas, czyli grzech, on zakłóca tę Radość korzystania z tej społeczności z panem. Muss weggetan, I dlatego ten e, kwas musi być usunięty, wymieciony z całego domostwa. Das fest. Potem następuje opis następnego święta. das jest tutaj to święto nazwane w wierszu dziesiątym tym świętem pierwocin. Czyli ten Izraelita, jak czytamy w dziesiątym wierszu, miał po zbiorze żniwa przynieść ten snop z pierwocin tego żniwa. Am 14. dieses ersten Monats war das Passafest. 14. Dnia tego pierwszego miesiąca było Święto Pasche. Vom 15., also dem direkt darauffolgenden Tag, folgte das sieben Tage dauernde Fest der ungesäuerten Brote. Od 15. Dnia 7 dni trwało Święto Przeszników. Und in dieser Zeit lag auf jeden Fall ein Sabbat. I po tych dniach zawsze następował Sabat Und am Tag nach diesem Sabbat sollte dieses Fest gefeiert werden. I następnego dnia, po tym sabacie te święta właśnie miało być świętowane. Zu gehörten diese Feste auch zeitlich, ganz eng zusammen. I tak te trzy święta pod względem czasowym bardzo ściśle ze sobą były połączone. Dieses i to święto pierwodzin von der des Herrn Jesus. ono obrazowo wskazuje na zmartwychwstanie Pana Jezusa war hier in die Zeit der ernte. w tym czasie było to, był to czas żniwowania jęczmienia die erste frucht, die nach dem reif wurde. to był pierwszy owoc ziemi który po zimie dojrzewał erste Frucht jest ein wunderschönes Bild von der Auferstehung. I ten pierwszy owoc jest cudownym obrazem zmartwychwstania. I ten wiersz obrazowo wskazuje na zmartwychwstanie pana Jezusa. I możemy teraz przypomnieć sobie, i do Kolosan pierwszy rozdział. W tym rozdziale pokazanych jest wiele wspaniałości Pana Jezusa. Przed, między innymi jest On tam przedstawiony jako ten, który jest pierworodny wszystkich tych, którzy zasnęli. I w tym oglądamy właśnie te nowotestamentowe znaczenie tego święta. Im Leben des Herrn Jesus, diese Zeiten kurz zeigen. Diese Zeiten, diese drei Feste zeigen. I chciałbym teraz w życiu Pana Jezusa pokazać te trzy święta, o których mówiliśmy. Am Donnerstagabend, zwischen den zwei Abenden, hatte er mit den Jüngern das Passa gefeiert auf dem Obersaal. W czwartek wieczorem pomiędzy dwoma wieczorami on razem z uczniami obchodził to święto Paschy. I tego samego dnia ten dzień rozpoczynał się o godzinie 18 wieczorem. Najpierw była noc. Potem oczywiście następował dzień. Bo w taki sposób Żydzi liczyli dobę i tego samego dnia jeszcze my byśmy powiedzieli w piątek Pan Jezus umarł na krzyżu. Ten prawdziwy baranek paschalny. Dzień potem rozpoczynało się święto Prześników był A wtedy, gdy pan Jezus położył swoje życie na ofierze na krzyżu, była to akurat sobota. Der sabbat i w in diese zeitspanne fiel von Pascha und Feste ungesäuerten Brote. To był ten sabbat, który w tym czasie akurat przypadał e, pomiędzy e, tym e, świętem e, paschy i e, prześmiewków, a kamień tak nach dem sabbat. A potem nastąpił ten dzień po Sabacie. O tym dniu właśnie czytamy w jedenastym Wierszu. I w tym dniu, w tym pierwszym dniu tygodnia. Aus den Toten. Pan Jezus powstał z umarłych. Was für eine wspaniałe poselstwo czytamy. Dlaczego szukacie żywego w pośród umarłych? Nie ma go tu, gdyż on postał z umarłych. Dann folgt ab Vers 15 das Fest der Wochen. Następnie możemy przeczytać od 15 wiersza opis tego święta tygodni. Apian wir heute schon gesehen, dass die zeitliche Abfolge genau vorgegeben war. Dzisiaj mogliśmy o tym również też wspominać, że ta czasowa kolejność była bardzo dokładnie podana. Powiedzmy tak, an dem die erste gebracht werden sollte, sollten diese sieben Wochen gezählt werden. Od tego dnia, gdy ten złoty pierwsościn był przyniesiony, mieli sobie odliczyć 7 tygodni. Odwida an dem Tag nach dem siebten Sabbat, also nach 50 Tagen. I znowu jest napisane, że w dniu następnym, czyli był to po tych siedmiu y, y, y, tygodniach, y, ten pięćdziesiąty dzień, znowu jest tutaj mowa o tym święcie tygodni. Ten dzień po sabacie to był dzień początkowy nowego tygodnia. Zarówno też i w przypadku tego e, święta pierwocin, jak i tego święta tygodni, jest to dzień, który pokazuje obrazowo na nowy początek. Wenn i gdy mogliśmy sobie wspominać to stanie Pana to żeśmy mówili o tym, że On jest tym e, mm, pierworodnym ze wszystkich, którzy zasnęli i tym samym jest On tym początkiem a mianowicie jest On początkiem nowego stworzenia. Ale nie tylko jest ten nowy początek, ale nie tylko jest ten nowy początek, bo za tym nowym początkiem znowu coś następuje. Pan Jezus jest początkiem tego nowego stworzenia. Nowym początkiem i wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą w obecnym czasie łaski, denen er nowe życie tym On daruje nowe życie. I oni też należą do nowego stworzenia. Wir neuen wir eine der neuen A my czytamy również też w Nowym Testamencie, że my w pewnym sensie jesteśmy e, tą pierwociną tego nowego stworzenia. A Jezus a więc e, Pan Jezus tym początkiem die, die an ihn Wszyscy ci, si, si, którzy w Niego wierzą w okresie łaski auch zu neuen Oni też należą do tego nowego stworzenia Oni należą e, do tego pierwszego owocu, do tych pierwocin Aber diese neue wird auch zum Ale to nowe stworzenie kiedyś dojdzie do swojego końca Offenbarung 21 o tym czytamy w Objawieniu, 21 rozdział. Bo tam czytamy i widziałem nowe niebo i nową Ziemię. I słyszymy, jak Jan mówi to, co pierwsze przeminęło. I wtedy to nowe stworzenie będzie dokończone. I może tak moglibyśmy też powiedzieć, że Bóg te stworzenie, wśród którego my obecnie żyjemy, bardzo cudownie kiedyś stworzył. Ale gdy pomyślimy o nowym stworzeniu, Jakież ono będzie cudowne, wychodzące z pod ręki Bożej. Ale majstersztykiem tego nowego stworzenia będzie. Co będzie tym meisterstykiem tego nowego stworzenia? To jest właśnie zgromadzenie. I jego powstanie mogliśmy dzisiaj rozważać troszeczkę tylko z tej dziej apostolskiej. i sind wir bei w tym 16 wierszu połączenie z tym nowym początkiem tym opisem tego święta tygodni. Na tym tak sollten sie dem Herrn ein neues i czytamy, że w tym dniu mieli przynieść Panu nową ofiarę z pokarmów i znowu jest tu pokazane, że to jest nową rzeczą, nowym początkiem, nową ofiarą z pokarmów co to oznacza właśnie ta nowa ofiara z pokarmów Przeczytamy jeden wiersz z II Mojżeszowej, 34 rozdział, 22 wiersz. II Mojżeszowa, 34 rozdział, 22 wiersz. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto z na roku. Das Fest der Wochen wird hier auch das Fest der Erstlinge der Weizenernte genannt. To jest tutaj tym Żniwa Bei dem Fest der Erstlingsgabe, Fest 9 bis Vers 14, da war die Gerstenernte in Frage gekommen. Da ging es um die Gerstenernte od 9 W tych wierszach od 9 do 14 tego naszego 23 rozdziału. Ale więc hier bei dem Fest der Wochen, da wurde von dem gerade gereiften Weizen, von dem neuen Weizen ein neues gemacht. Ale tutaj co do tego święta tygodni jest pokazany nowy początek na podstawie tej dojrzałej pszenicy, geernteten Weizen, brachten sie dem Herrn ein Opfer. I z tej świeżo żniwowanej pszenicy, oni przynieśli Panu Ofiarę. Nochmal kurz. 3. Mose 23, Vers 9 bis 14. Jeszcze raz krótko to podkreślę. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział od 9 do 14 wiersza. Ten dzień pierwotny, to był pokazany winter. To było pokazane pierwszy owoc po okresie zimowym. To die i to był jęczmień, który wtedy dojrzewał. I ten pierwszy owoc jest obrazem Zmartwychwstania Pana Jezusa. ale po tym żniwowaniu tego jęczmienia następowały następne żniwa. I das nächste ist die Weizenernte Vers 15 bis Vers 21 in Verbindung mit dem Fest der Wochen. I następnymi żniwami były żniwa pszeniczne od 15 do 21 wiersza. I to były te ofiary, te te święta tygodni. Gebracht. I wtedy te mm, nowe ofiary były przyniesione z tej e, dopiero co dojrzałej pszenicy. Es noch weitere Abschnitte in der Ernte. Następne e, odcinki czasowe w żniwach następowały. Na przykład zbiór e, winogron albo oliwek. Mit der Ale wszystko rozpoczynało się od jęczmienia. I w czasie, w którym dieses Fest der Wochen gefeiert wurde, da wurde der Weizen geerntet. A w tym czasie gdy obchodzono właśnie święto tygodni to żniwowano właśnie pszenicę. Was bedeutet das haben wir heute schon betrachtet. I co oznacza ta e, nowa ofiara z pokarmów? To dzisiaj po południu mogliśmy już rozważać. Es war ein neues Była to jedna ofiara z pokarmów, a bestand aus dwa Broten. Ale ona składała się z dwóch plebów. Sobib die Versammlung, eine Versammlung ist, da gibt es die Zgromadzenie jest jednym zgromadzeniem, obysko gehören gläubige aus den Juden und gläubige aus Do którego należą wierzący pochodzący z Żydów jak też wierzący pochodzący ze wszystkich pozostałych narodów. Und jak die zwei gläubige aus den Juden und gläubige aus den Nationen zu i Pan z tych dwóch części wierzących pochodzących z Żydów i wierzących pochodzących z narodów z tych dwojga uczynił jedność, Efezjan, drugi rozdział. Myśmy to oglądali, że te dwa chleby mają być upieczone na zakwasie Aus denen diese Versammlung besteht, waren verlorene sünder. Bo wszyscy ci, z których składa się zgromadzenie, byli kiedyś zgubionymi grzesznikami. Aber wer an den Herrn Jesus glaubte, darf wissen: Ich bin mit Christus gestorben. Ale ten, który uwierzył, on może o tym wiedzieć, że ja razem z Christusem zmarłem. I ja nie muszę już więcej grzeszyć. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn e, e, e, das, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Zakon e, Ducha, ducha wolności, e, mnie w Christusie. So wie der Sauerteig nicht mehr weiter wird, wenn das Brot gebacken ist, tak jak też i ten e, zakwas więcej już nie działa, w momencie, gdy ten chleb już zostaje e, upieczony, so gläubige... er muss nicht mehr tak też i wierzący jest wyzwolony i on nie musi już więcej grzeszyć. Aber haben wir eine noch zu Ale jeszcze też jedną cechę charakterystyczną musimy tu wspomnieć co do tych chlebów. Te chleby miały być upieczone z przedniej, najlepszej mąki. Mówiliśmy już, że to była mąka pszenna. A gdy pomyślimy o pszenicy, to bezwiednie przypominają się nam słowa Pana Jezusa. On sam powiedział, jeżeli ziarno pszeniczne Wrzucone do ziemi nie obumrze, co zostaje pojedynczym ziarnem. On jest właśnie tym prawdziwym ziarnem pszenicznym. On darował swoje życie. I on przyniósł wiele owoców. I jest frucht art. Jest to owoc tego samego rodzaju. To znaczy, że ci którzy wierzą w Pana Jezusa, oni otrzymują takie same życie jak On. Bo gdy ziarno pszeniczne wrzucone do ziemi przyniesie owoc to będzie to znowu owoc pszenicy medici beiden brote hier aus feinmehl weizenmehl gebacken werden sollten ete dwa chleby miały być upieczone z tej najlepszej mąki pszennej a dieses weizenmehl von christus I obrazowo ta mąka pszenna wskazuje na Chrystusa a on von Christus in seiner person sondern Christus sichtbar in den gläubigen ale nie wskazuje na Chrystusa w Jego własnej osobie, ale wskazuje na Chrystusa, który jest widoczny w osobach wszystkich wierzących. Bo my żeśmy wszyscy przychodzili Chrystusa. W życiu wszystkich tych, którzy należą do zgromadzenia, ma być widoczny również Chrystus. Und Johannes, wie er uns das auf? A Jan, jak nam on to opisuje? Johannes 12, steht das ja mit diesem Tam, w Jana w 12 rozdziale jest opisane o tym ziarnie pszenicznym. Was in 1 2? A co piszą ten sam Jane w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale? Das, was wahr ist in ihm, ist auch wahr in euch to co jest prawdziwe w nim jest również prawdziwe w was co Jan miał na myśli? So dieses dieses tak jak to nowe życie to prawdziwe życie było widoczne w Panu Jezusie mm. tak też nie powinno ono być widoczne w wierzących Gdyż oni posiadają to samo życie. I teraz wracamy z powrotem do treści tej trzeciej mojżeszowej, 23 rozdział. Na 18 verschiedene genannt. I w wierszu 18 znajdujemy opis różnorodnych ofiar. Czytamy tutaj o siedmiu e, rocznych jagniętach, bez skazy. Czytamy tutaj o e, Cielcu i o dwóch baranach. One wszystkie miały być e, tą ofiarą całopalną dla Pana. Mówiliśmy o tym, że w tym święcie tygodni, w tym, e, tej nowej ofierze e, z pokarmów Znajdujemy wskazówkę na zgromadzenie. A teraz w 18 wierszu pokazany jest nam Pan Jezus w Jego ofierze. W Jego doskonałej ofierze. W tej ofierze całopalnej, która stała się wonią przyjemną dla Boga. W tej ofierze całopalnej, która stała się wonią przyjemną dla Boga. W tej ofierze, która tak w pełni Boga e, uwielbiła, uczciła, I teraz ta wartość tej ofiary jest przed naszymi oczami. A my wszyscy, którzy należymy do zgromadzenia, możemy powiedzieć, że zostaliśmy przyjęci w Chrystusie w tym, który jest pełnią wszelkich błogosławień. I to wszystko, co Bóg uczynił z Ciebie i ze mnie, w te wspaniałe stanowisko, w jakie On nas wprowadził, opiera się na tej cudownej wartości tej ofiary, którą złożył Pan Jezus. Czytamy tutaj o ofierze siedmiu rocznych jagniąt. Jego gotowość, jego chęć złożenia tej ofiary. Tak jak owca, która w milczeniu stoi przed tymi, którzy ją strzygą. Ein junger i również też i Cielec, młody Cielec. Seine ganze Kraft im Dienst für seinen Herrn und in seiner Hingabe, in geduldiger Hingabe. Cała Jego Siła i Jego całkowite oddanie się w cierpliwości, tutaj oglądamy, a następnie dwa Barany. I Kraft der Hingabe bis in den Tod. To obrazowo wskazują na tą moc, na tą siłę oddania siebie samego aż na śmierć. I możemy teraz przyglądać się tym ofiarom i możemy być nieskończenie szczęśliwymi. I w wartości tych ofiar możemy teraz stanąć przed Bogiem. Jakieś szczęście przenika teraz nasze serce. Gdy możemy to troszeczkę tylko zrozumieć, że zostaliśmy przyjęci w nim. Auch ein zum Jak również też też i jeden kozioł na ofiarę za grzech miał być złożony. Ja, Również ta ofiara za grzech była e, rzeczą konieczną i e, dwa te jednoroczne jagnięta na ofiarę spokojną. To dzieło Pana Jezusa, przez które jest umożliwione e, wejście w społeczność z Bogiem. I gdy tak już zostały opisane te ofiary, to czytamy tu w wierszu 21 swego rodzaju wezwanie. Jest to obwołanie łaski. To wezwanie, które jeszcze dzisiaj się rozlega po świecie, zu dem Jezus. Pójdźcie do Pana Jezusa. Kom zum Kreuz mit Sünden, müde, pila, Przyjdź do e, Krzyża, Ty zmęczony Pielgrzymie. Kreuz, wir, was wir brauchen. Bo tam pod Krzyżem znajdziemy wszystko to, co potrzebujemy. Na tej podstawie tego dzieła na Golgocie. Gibt Gott noch viel mehr, als wir brauchen. Bóg o wiele więcej nam darował, niż my, jako grzesznicy, potrzebowaliśmy, bo to wezwanie łaski jeszcze po dziś dzień się rozlega. I oglądaliśmy to dzisiaj po południu, jak to święto tygodni spełniło się w tym e, święcie... E, Zielonym święcie, o którym żeśmy mówili dzisiaj po południu, w dzień 50, w dniu utworzenia Zgromadzenia. Now, still, the, the time, in ruch, Gnady, I po dziś dzień dalej jeszcze trwa ten czas, w którym to wezwanie rozlega się po całym świecie. Die Ernte wird eingebracht. I to żniwo jest dalej jeszcze zbierane. Wiersz 22 na początku to wskazuje. Ale kiedyś zakończy się obecny czas łaski. Da kommt ab Vers 23 bis fest 25 ein weiteres fest. I następnie od 23 do 25 mamy opisane następne święto. Gdy ten czas łaski, w którym my obecnie żyjemy, zakończy się. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas zabrać przez pochwycenie. wird er wieder mit seinem irdischen Volk anknüpfen. On znowu wtedy rozpocznie swoje działanie ze swoim ziemskim narodem. I o tym właśnie mówi obrazowo ta te pamiątka tego trąbienia, o której czytamy w tych wierszach od 23. Bo gdy zakończy się czas łaski, to wtedy jeszcze pozostanie te pokłosie. Wir in 22 gelesen, co czytaliśmy w wierszu 22? Nachlese, für den Armen und für den To pokłosie ma pozostać pożniwa, najpierw dla ubogiego, a następnie dla obcego przybysza. Jest wird solche geben aus Israel, vorgestellt in den Armen, Będą tacy z Izraela, którzy tu są zobrazowani w osobie tych, którzy są ubogimi. Ale również będą i tacy, którzy będą pochodzili z pogańskich narodów. Zobrazowani tutaj w postaci tych obcych przybyszów. Groß genug ist. Będzie to swego rodzaju pokłosie dla nich pokarmem, dlatego że e, łaska Boża jest wystarczająco wielka. Te święta, które dotychczas żeśmy e, omówili, cztery święta, da war auf den Tag genau bestimmt, in welcher Abfolge sie erfolgten. Był dokładnie określony dzień, w którym te święta miały się rozpoczynać. Ten czas był bardzo dokładnie określony. I przy, w przypadku ostatnich trzech świąt, sprawa dokładnie tak samo wygląda. Tutaj czytaliśmy o tej pamiątce trąbienia. Ten wielki dzień pojednania. Und das Fest i również też i świętoszałazów. Było ganz klar bestimmt, wie diese drei Feste zeitig zusammengelegt. I bardzo dokładnie było określone, jak te trzy święta również i w, w jakim okresie czasu mają się odbywać. Aber die Zeit zwischen dem vierten und dem fünften Fest, die konnte ein wenig variieren ale ten okres czasu pomiędzy czwartym a piątym świętem mógł troszeczkę być różnorodny troszkę mógł się przesuwać nachdem, wie wochen, tage viele, bo według tego jak przypadały właśnie dni w tygodniu to ten czas odstępu między tymi świętami mógł być troszeczkę dłuższy albo krótszy jest to też jedna z piękności Słowa Bożego. Hat Gott an Dlatego, że Bóg na żadnym miejscu w Biblii nie określił czas trwania okresu łaski. Jesus kann heute noch kommen, dann ist diese Zeit Pan Jezus może jeszcze dzisiaj przyjść i wtedy czas łaski się zakończy. Aber denn etwas. Ale może jeszcze będzie troszkę zwlekał wtedy ten czas łaski będzie dalej trwał. Ach, dafür lässt Gottes Wort I na to właśnie też i Słowo Boże udziela tutaj pewnej przestrzeni czasowej. Jakież to jest wspaniałe Słowo. Zum des ein Vers aus dem I jeśli chodzi o te święto trąbienia, to chcemy przeczytać jeden wiersz z Księgi Proroka Izajasza. Izajasza 27. Zayasha, 27. Da steht im Vers 12 am Ende, und ihr werdet zusammengelesen, einer nach dem anderen, ihr Kinder Israel. Und in Vers 13, es wird geschehen an jenem Tag, der wird in eine große Posaune gestoßen werden. Pod koniec dwunastego wiersza czytamy, a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim i stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba. Dieses fest des gedächtnisses des pozaunhals ist kein Hinweis auf die Entrückung, sondern ein Hinweis auf diese Sammlung Israels, auf diese Posaune. To święto trąbienia to nie jest wskazówka na zabranie wierzących, tylko to jest wskazówka na zebranie ludu izraelskiego ze wszystkich okręgów ziemi. I po tym święcie trąbienia, w którym cały Izrael się zgromadził, Następuje też i te e, święto e, wielkiego dnia pojednania. I przez ten dzień możemy poznać, że w tym dniu jest miejsce dla pojednania i uporządkowania spraw z Bogiem. Gesammelte Überrest auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus in Gemeinschaft mit Gott sein kann. Aby również też i ta zebrana ze wszystkich narodów resztka ludu israelskiego mogła dojść do tej społeczności ze swoim Bogiem. Und dann folgt in Vers 33 bis Vers 36 zum Schluss das Fest der Laubety. I na, po tym święcie jest też i opisane od 34 wiersza do końca to święto szałasów. Na początku roku święto, które trwało 7 dni i na koniec roku też znowu święto trwające 7 dni. Fest, den auf die Zeit des I to święto tych szałasów obrazowo wskazuje na tysiącletnie królestwo. In Ruhe Bo wtedy Bóg wprowadzi już do tego odpocznienia swojego swój naród. Gott mit Volk sein Ziel I wtedy Bóg osiągnie już dojdzie do końca celu ze swoim narodem. Das ist sozusagen das Ende der Wege Gottes mit seinem irdischen Volk. Można powiedzieć, będzie to koniec dróg Bożych ze swoim ziemskim narodem. Ale to wcale nie oznacza, że to jest koniec wszystkich dróg Bożych. Również i to jest tutaj wzmiankowane. Bo tutaj W 36 wierszu mowa jest o ósmym dniu. Wieder ein Tag, der für einen neuen Anfang steht. Jest to dzień, który reprezentuje sobą nowy początek. To święto Szałasów już przeminęło. Ale będzie taki koniec dróg bożych. My już o tym wspominaliśmy. Wtedy, gdy będzie utworzone to nowe stworzenie, ten ósmy dzień nie należał już do święta Szałasów. Ten ósmy dzień to ukryta wskazówka wskazująca na przyszłą wieczność. I tak w tych siedmiu świętach możemy odkryć ten zarys wszystkich dróg bożych ze swoim ziemskim narodem były die zeiten wo sein volk besonders Freude der gemeinschaft mit gott erleben sollte A był to czas e, świąt, w którym e, bo, e, lud izraelski mógł e, cieszyć się tą e, radością w społeczności z panem an Tagen nicht Oni w tych dniach nie mieli wykonywać pracy ruhe. mieli e, odpoczywać Werden. i werden. również zgromadzić się ze wszystkich plemion, um aby dzielić się radością i społecznością między sobą i z Panem. I teraz jeszcze raz króciutko chciałbym wszystkie te święta podsumować, i wszystkie je zastosować w sposób praktyczny dla nas. Ich, sind auch in die gemeinschaft mit dem Jesus Bo ty i ja zostaliśmy włączeni do społeczności z Panem Jezusem. Johannes, doch davon. Ja im przecież o tym piszę. Piszem do was to, abyście mieli z nami społeczność. Und zwar jest unsere gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. A mianowicie jest to społeczność z ojcem i jego synem. I jaki tego ma być skutek? Dlaczego Jan to w ogóle napisał? To wam piszę, aby radość wasza była zupełna. Krótko się nad tym zastanowmy. Jakie były najszczęśliwsze chwile w twoim życiu? Welche glückliche Momente in deinem Leben? Czy znasz szczęśliwe chwile w twoim życiu? Die glücklichsten Momente im Leben des Gläubigen. Sind die Momente, wo er wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießt. Bo najszczęśliwszymi momentami w życiu człowieka wierzącego to są chwile, w których on może się cieszyć społecznością ze swoim Panem. Welches sind die Momente czy znasz takie chwile? Są te Festzeiten praktycznie angewendet, wo wir Kraft schöpfen für den Alltag. Te święta zostały właśnie po to tutaj ustanowione, abyśmy naczerpali siły do naszej codzienności. Są momenty Momente, wo der Jesus uns einlädt, kommt doch mal besonders zu mir, in meine Gegenwart. Są to chwile, w których Pan Jezus nas szczególnie zaprasza. Przyjdźcie do mnie. Wyłącz wszystko inne. I po prostu bądź tylko blisko mnie. Czy my znamy takie chwile jeszcze? Jeżeli ich nie znamy z naszego życia, to tracimy wiele szczęścia i wiele sił. A co jest podstawą do tej społeczności? Czy to w ogóle jest możliwe? I to jest to dzieło Pana Jezusa, który, o którym nam przypomina Pascha. Was die notwendige voraussetzung, um diese Gemeinschaft genießen zu können? Jaka jest nieodzowna konieczność, aby można było się cieszyć i korzystać z tej społeczności, to należy usunąć z naszego życia wszelki grzech, abyśmy wymietli z naszego życia ten zakwas. Gdy przeczytamy z drugiej mojżeszowej z 10 i 12 rozdziału, to czytamy o trzech rzeczach, które znajdowały się w domach Izraelitów. Pierwsza rzecz to była, to była światłość. W Egipcie panowała całkowita ciemność. Ale synowie Izraelscy mieli światło w swoich domach. Druga rzecz, która w tym domu się znajdowała, to był baranek. I tej nocy wszyscy przebywali w swoim domu. I co przed nimi znajdowało się na stole? Baranek. A jaka trzecia rzecz była? Były prześniki. Dlatego, że oni z całego domostwa mieli wymiatać wcześniej już wszystko, co było związane z akwasem. Czy to rozumiemy, jak to wszystko nieodzownie ze sobą się łączy? Dlaczego tak często mamy tak mało światła? Bo... Bo nie mamy często w naszym domu, w naszym osobistym życiu, w środku Pana Jezusa. Dlaczego tak e, często nie mamy radości w Nim? Dlatego, że żeśmy nie wymietli właśnie ten kwas z życia naszego. Jaki jest charakter tej społeczności? I to możemy e, oglądać w tym święcie e, pierwotnym. Wtedy mamy tego zmartwychwstałego przed oczami. O którym my wiemy, że on teraz żywy jest w niebie. charakter to właśnie nakreśla, kształtuje ten charakter społeczności z Nim. My mamy społeczność z tym zmartwychwstałym, z tym uwielbionym Panem, który jest teraz w niebie. O, jakże to wszystko nas kieruje, aby spoglądać na górę. Jakże pociąga to nasze serca w kierunku nieba. A jakże często nasze stopy się jeszcze kleją do tej ziemi. A przecież on chce nas pociągnąć w górę. I następnie oglądamy tą społeczność między sobą jako tego ziemskiego narodu. W tym święcie tygodni zobrazowane, gdy żeśmy wspominali o tym wielkim zgromadzeniu, geschaffen sind i I tych dwojga zostało teraz ze sobą połączonych i mają dostęp do Ojca jest to ten niebiański naród. I może tak się zdarzyć, że my stracimy tą radość tej społeczności w naszym życiu. Że ta radość społeczności nie będzie obecna. Ale jest coś takiego jak pobudzenie społeczności. To jest właśnie to święto trąbienia. Bo Słowo Boże kieruje się do naszych serc i do naszego sumienia. Bo to Słowo chce potrząsnąć nami. Ono chce nam wskazać w naszym życiu na takie rzeczy, które musimy zmienić. Na rzeczy, które muszą być uporządkowane. Macht dich auf. Deshalb zerbi Bo opłaca się aby um wieder der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus korzystać z tej radości, społeczności z Panem Jezusem, wieder diese glücklichen Augenblicke im Leben zu kennen aby poznać na nowo te szczęśliwe chwile społeczności z Nim. Wort an herz und richtet, jeżeli Słowo Boże jest skierowane do naszych serc i do sumienia, die Dinge werden, die in werden, gdy zostaną objawione nam rzeczy, które musimy uporządkować, tak finden wir im, an diesem großen Sönungstag die wiedererlangung der Gemeinschaft to oglądamy w tym Wielkim Dniu Pojednania zobrazowanie tego ponownego osiągnięcia tej społeczności. It dlatego, że zostało dokonane przebłaganie. A Pan Jezus stał się tym prawdziwym zastępcą. I na podstawie tego dokonanego dzieła może być również zrobienie, dokonanie odnowienia tej społeczności. I to wszystko teraz zdąża do tego święta szałasów. Siedem dni radości. to i te wszystkie e, trudne dni żniwowania już przeminęły. I te obfite błogosławieństwo tej ziemi, w której się znajdowali, zostało już e, zebrane, żniwa zakończone. I wtedy mogli właśnie świętować to święto. To święto Szałasów jako wspomnienie tej drogi, którą szli z Egiptu. Jetzt feierten sie dieses Fest und hatten den ganzen Genuss des Segens des Landes. Oni teraz obchodzili to święto, korzystając z obfitości błogosławieństwa w kraju, który, do którego doszli. Dzien Segen und diesen Genuss in der Gemeinschaft möchte der Jesus dir und mir auch schenken. I to błogosławieństwo, i to korzystanie z, tego, z tej społeczności, i cieszenie się z tej społeczności, chciałby Pan Jezus Tobie i mnie podarować. Am Kreuz. Podstawą jest Jego dzieło dokonane na Krzyżu, er Leben, wer wert von Blut. Któż jest w stanie pojąć Jego miłość i wartość Jego przelanej krwi. Nic nie może nas już od Niego rozdzielić. Jeżeli to całym sercem obejmiemy, to wtedy dojdziemy do naszego odpocznienia. I wtedy nasz, odpowiedź naszego serca będzie pobudzona, aby za, na nowo zawołać Do Ciebie, Panie, należy moje życie. A siłę i radość do prowadzenia takiego życia znowu znajdujemy w Nim.